Żegnamy reklamy. Minęła 20. Tu program trzeci Polskiego Radia Czwartek, 2. kwietnia. Radosław Mróz zapraszam na serwis. Plus kwaw w warszawskiej restauracji. Przed rozmowami ministrów obrony Polski i Holandii służby znalazły urządzenie do podsłuchiwania. Naczelna Izba Lekarska pisze skargę na pakiety onkologiczne i kolejkowe. W przyszłym tygodniu ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. W tym serwisie trójki także o spotkaniu papieża z więźniami. W Wielki czwartek. Tyk. Mam zaufanie do służby kontrwywiadu wojskowego, zapewnia szef MON Tomasz Siemoniak, który akcja na odkrycie przez SKW podsłuchów w jednej z warszawskich restauracji tuż przed rozmowami ministrów obrony polskich Holandii. Sprawą już zajęła się prokuratura. Wicepremier Siemoniak podkreślał, że rozmawiając z gościem z Holandii miał pewność, że podsłuchów w restauracji już nie ma. Byłem zaskoczony, ale byłem poinformowany wcześniej, mam zaufanie do służby kontrwywiadu wojskowego, wiem, że bardzo wnikliwie, bardzo starannie każde pomieszczenie tego typu jest sprawdzane, czy w Warszawie, czy poza Warszawą, tam gdzie odbywają się rozmowy ministra obrony, więc y, tym razem to sprawdzenie okazało się y, skuteczne w tym sensie, że znaleziono... Do wykrycia tajemniczego urządzenia doszło wczoraj. Śledczy sprawdzą, czy założono i korzystano z podsłuchu w restauracji Różana na warszawskim Mokotowie. Pełny dokument w najbliższym czasie, ale kluczowe elementy są już uzgodnione. Jest wstępne porozumienie światowych mocarstw z Iranem w sprawie programu nuklearnego Teheranu. Jak informuje szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, Iran nie będzie mógł w ośrodku Fordo wytwarzać rozszczepialnych izotopów, czyli tworzyć bomby atomowej. Sam środek będzie mógł wykorzystywać jedynie materiały tak, by rozwijać dziedzinę fizyki nuklearnej. Do tego tematu będziemy wracali w wieczornych serwisach trójki. Będzie skarga na pakiet kolejkowy i onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego. Raport o nieprawidłowościach w obu pakietach przygotowali niezależni prawnicy. Ten dokument ma być podstawą skargi, którą w przyszłym tygodniu skieruje Naczelna Izba Lekarska. Wśród przepisów, które według raportu mogą być niezgodne z ustawą zasadniczą, znalazły się m.in. czasy Zachłonne wypełnianie formularzy związanych z pakietem, wydłużanie kolejek pacjentów onkologicznych, a także współczynnik wykrywalności nowotworów. On, zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, zniechęca lekarzy do wystawiania zielonych kart. Jeżeli na 15 wydanych kart nie potwierdzi się chociaż jedno schorzenie nowotworowe, zostanie lekarz ukarany karą od 1 do 2% kontraktów i możliwości wydawania kart zielonych zostają zablokowane. Aleksandra Wiszowata, Fundacja Rak enrol. Pakiet onkologiczny nie dotyczy osób, które już do tej pory chorowały. One mają gorzej, ponieważ one są pomijane we wszystkich kolejkach. Mamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i oni wydają kartę. I mamy lekarzy opieki szpitalnej, którzy też wydają kartę, tylko żeby oni mogli wydać muszą stwierdzić choroby. Mecenas Michał Czarnuch. Niektóre choroby nie mogą być stwierdzone, więc musimy odesłać pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, żeby dostał kartę, żeby mógł wrócić do szpitala i żeby mógł być zdiagnozowany w szybkiej ścieżce. Raport otrzymają premier, minister zdrowia, także rzecznik praw obywatelskich. Papież w więzieniu, Franciszek, w Wielki Czwartek odprawił msze dla więźniów z rzymskiego zakładu Rebibbia. Zgodnie z tradycją umył tam nogi dwanaściorgu kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Marek Lenert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 Dziś ja umyję nogi dwanaściorgu z was, ale ci bracia i siostry reprezentują was wszystkich, którzy tutaj mieszkacie. Ja także potrzebuję, aby Pan mnie umył, dlatego proście w czasie mszy, aby Pan zmył moje brudy, abym bardziej jeszcze stał się waszym niewolnikiem, niewolnikiem na służbie ludziom, jak Jezus. Ja do to w czasie tego obrzędu dwie z kobiet płakały. Jedna z nich miała na kolanach małego synka. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Smutna wiadomość dla światowej kinematografii. Zmarł najstarszy, aktywny reżyser filmowy świata. Portugalczyk Manoele Oliveira miał 106 lat i do końca chciał kręcić filmy. Adriana Bąkowska. W ubiegłym roku artysta promował swój najnowszy film Starzec z Resztelu, który był prezentowany m.in. na festiwalu w Wenecji. Zapowiadał wówczas, że jako reżyser jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Manuel de Oliveira urodził się w grudniu 1908 roku w Porto. Zadebiutował jako aktor jeszcze w latach 20., a po drugiej stronie kamery stanął po raz pierwszy w 1931 roku. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt filmów krótko- i długometrażowych. Do najbardziej znanych należą Klasztor oraz Ruchome Słowa, w których wystąpili Katrin Denev i John Malkowicz. Oliveira zagrał także niewielką rolę w słynnym filmie Lisbon Story Wima Wendersa. Wśród licznych wyróżnień otrzymał m.in. Innymi złotego Lwa za całokształt twórczości. Przez lata zdumiewał znakomitą formą, którą, jak podkreślał, zawdzięczał ukochanej rodzinie. Z Lizbona Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Noc po chmurnej, zapadami deszczu, za śniegiem i samego śniegu. Śniegiem sypnie w Karpatach. Jest tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm Na termometrach od minus 2 stopni do plus 1.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 A w Wielkanoc specjalne, dwugodzinne wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny Jerzy Grzegorzewski, Anna Mickiewicz i Tadeusz Kanfor. Co ewentualnie łączy te nazwiska? Barbara Marcinik, zapraszam od 18 do 20 Autopromocja Zapraszamy do reklamy Jestem szczęśliwy Mamy siebie, cudownego synka i jesteśmy zdrowi.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 kiedy ja to ostatni raz słyszałam. W sobotę, jadąc z Tarnowa do Warszawy samochodem, Agnieszka Obszańska wybierała utwory, ja trzymałam się drogi i kierownicy, warunki nie były zbyt sprzyjające, ale udało nam się szczęśliwie dojechać, więc także dlatego ten utwór mi się genialnie kojarzy i od niego zaczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym, który został otworzony, otwarty przez koncert Czarny hi i Iza Kowalewska. Mam nadzieję, że za chwilę dołączą do nas w studiu. Teraz jeszcze do koncertu ważna informacja. Oczywiście koncert zagrany przez naszych artystów, przygotowany świetnie i zrealizowany przez Zofię Sylwin, Przemka Nowaka i Jacka Głodkowskiego, a za tydzień kolejna, kolejna Kolejna wyprawa w stronę świata muzycznego. Tym razem będzie to raz mentalizm, spotkanie z nimi, zaproszonymi przez nich gośćmi, a także drugą płytą, która nadchodzi gigantycznymi krokami. Zanim jednak o tych koncertach i zanim o planach, Agnieszka Obszańska Teren Kultura. Teren Kultura a co słychać w drużynie przygotowującej tegoroczną edycję Łódź Design? Festiwal rusza wprawdzie dopiero w październiku, ale praca w re. I już teraz ruszyły nabory do poszczególnych sekcji programowych. Zaczynajmy. Tak naprawdę ogłosiliśmy dwa nasze flagowe właściwie konkursy, czyli Make Me i Must Have. Konkurs i plebisty, bo to jednak takie znaczące wyróżnienie. Oczywiście wciąż pracujemy nad programem festiwalu, to chyba teraz taki najintensywniejszy okres. Mówi Michał Piernikowski. I część programu to również open program, czyli możliwość zgłoszenia od nas projektów indywidualnych, czy to wystaw pojedynczych obiektów, projektów kuratorskich. Generalnie wszystkie Wydarzeń, które partnerzy chcieliby widzieć podczas festiwalu. To raz, a dwa. Czy możemy już zdradzić jakieś festiwalowe szczegóły? Główne hasło festiwalu w tym roku to konsekwencje i właściwie nad konsekwencjami tak szeroko rozumianymi działań związanych z projektowaniem będziemy się zastanawiać. Czyli tak naprawdę, co to znaczy, że przedmiot jest dobrze zaprojektowany? Jakie konsekwencje dla środowiska, dla gospodarki ma właśnie projektowanie przedmiotów? I w drugą stronę, w jaki sposób to, co dzieje się dokładnie, nas, wpływa na projektantów i ostatecznie na produkt, który oni wytwarzają. Czyli taki temat, no, jak zawsze społeczny, bo to jednak charakterystyka festiwalu, ale też no, staramy się go troszkę ulokować w takich bardziej też lokalnych dla nas łódzkich klimatach. Będziemy zastanawiać jak to wygląda w mieście, jak to przekłada się na społeczne konsekwencje projektowania. Także już pracujemy intensywnie. Tyle możemy zdradzić. To wróćmy do aktualnych propozycji. Ruszył nabór do plebiscytu must have. Tutaj można zgłosić swój projekt produktu. Wydaje nam się, że to jest jeden z tych takich naszych ciekawszych projektów, bo on właśnie skupia się na tych elementach praktycznych, na tym faktycznym zastosowaniu projektowania, czyli must have, to tak naprawdę plebiscy, gdzie zaproszeni przez nas eksperci ze świata designu. Dziennikarze, kuratorzy, przedstawicieli różnych instytucji związanych z projektowaniem wybierają najlepsze ich zdaniem, dostępne na rynku i zaprojektowane przez polskich projektantów wyprodukowane przez polskie firmy obiekty. Ten temat jest oczywiście powstawiony bardzo szeroko, nie ma tu takich konkretnych wytycznych, jakie to powinny być obiekty, zdajemy się tutaj na decyzję naszych jurorów. To jest projekt, który już zdążył się na dobre zdomowić nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, bo podróżowaliśmy z tą wystawą już chyba od trzech lat i byliśmy kilka razy w Mediolanie, w Hongkongu, w Berlinie, więc to projekt, który też tak naprawdę pokazuje to, co jest najciekawszego w polskim projektowaniu i pokazuje rzeczywiście, że no, jest to coś wartościowego i możemy bez wstydu pokazywać te projekty za granicą. Też bardzo często ludzi zaskakuje właśnie to różnorodność podejmowanych tematów, bo na wystawie związanej z tym plebiscytem pokazujemy tylko meble, które się bezpośrednio kojarzą z tematyką projektowania, ale to też są usługi, to też są na przykład gry komputerowe, aplikacje. Mówi Aleksandra Kietla. Zgłoszenie można wysyłać do 30 kwietnia za pomocą formularzy, które się znajdują na stronie lotdesign.com. Swoje propozycje tak naprawdę może zgłosić każdy, chociaż oczywiście grupą tutaj, która będzie zainteresowana będą producenci i projektanci. Ale każdy z nas, kto gdzieś w sklepie zobaczył jakiś fajny polski produkt i uważa, że on powinien być wyróżniony na festiwalu, może przesłać takie zgłoszenie. To plebiscyt must have, a jeszcze drugi z ważnych konkursów, make me konkurs skierowany do młodych projektantów. Tą granicę młodości poszerzamy coraz bardziej tak naprawdę, bo takie też idą czasy, czyli dla projektantów od 20 do 35 roku życia. Istotne jest to, że to nie muszą być projektanci z wykształcenia. Ważne, żeby rzeczywiście były to osoby, które po prostu projektują swoje obiekty. To jest konkurs skierowany bardziej do, no właśnie debiutantów, osób, które dopiero chcą zaistnieć na rynku, chcą pochwalić się tym, co mają w głowie, czy co udało im się przygotować do tej pory. I to też jest bardzo dobry konkurs, z tego powodu, że obserwujemy tak naprawdę z kilku lat, jak osoby, które były prezentowane w konkursie Make Me, czy był dobrolatami, czy był prezentowany na wystawie finałowej, no radzą sobie później w świecie projektowania i to są bardzo, że tak powiem, obiecujące obserwacje. No coraz częściej cieszymy się z tego, że właśnie projektanci, których zauważyliśmy w konkursie Make Me są nagradzani na światowych wydarzeniach, poświęconych w projektowaniu. Cieszymy się że tak, kiedy widzimy, że te nasze starania się wyłania nowych talentów później przekładają się również na ich dalsze sukcesy. Tyle z Łodzi. Nabory do plebiscytu Must Have i konkursu Make Me trwają, a szczegóły znajdziemy na www.łucidesign.com To właśnie Agnieszka opszańska. My teraz przedstawiamy single tygodnia w programie alternatywnym, jednocześnie zapowiedź drugiej solowej płyty Błażeja Króla. Płyta zatytułowana jest V, nadchodzi 13 kwietnia. Singiel nosi tytuł zakręcie i brzmi tak... I'm just Ten pan nazywa się Król, jego nowa płyta nadchodzi 13 kwietnia wi a zaklęcie, nasz single tygodnia w programie alternatywnym od przyszłego tygodnia, będzie piosenką w dużym radiu, w trójce, piosenką dnia, nie wiem którego, ale tak się stanie. A w naszym studiu goście, Iza Kowalewska, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Oleg Kowalski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zatem bohaterowie naszego koncertu po godzinie 19 w komplecie. No i jak, jak się czujecie? To był wasz pierwszy <śmiech> występ razem po wydaniu płyty Izy, która ukazała się na początku marca? Tak. Tak. Mówi o nocnej zmianie. Tak. A czy pierwszy w ogóle kiedykolwiek występ razem? Tak. tak. tak. No i jak się czujecie? Bardzo elektronika dobrze. jak to elektronika myślę, że gdyby w ogóle tego nie wskazywać to byłaby szansa, że nie zostałoby to zauważone ale nawet. przecież to było ustawione wszystko specjalnie Dokładnie, żeby zapamiętać, przecież... to będzie drugi singiel Co więcej właśnie te momenty interakcji pomiędzy wami, to było sedno w ogóle tego koncertu trzeba było częściej z tego korzystać jak w amerykańskich programach, gdzie tak no, zaczyna się no, pogawędka wiesz, planowaliśmy tak, ale nie, nie chcieliśmy przesadzić więc stwierdziliśmy, że, że trochę będzie tej interakcji, jakoś wyreżyserujemy te, te wszystkie śmieszne sytuacje no, ale jednak mieliśmy parę bardzo fajnych piosenek do zagrania i no tak, nie na tym się skupiliśmy, skupiliśmy żeby już nie tak. przesadzać z żartami. Ale jest to prawda, do... że dobrze wyreżyserowany żart, spontaniczny, dobrze wyreżyserowany żart, to jest coś, co może naprawdę nieść. No dobrze, ale teraz już na serio mówiąc, to jak to się stało w ogóle, że Iza Kowalewska i Aleksander Kowalski się spotkali? I teraz mówię o tym takim spotkaniu prawdziwym. Że jak, co się musi zdarzyć, żeby ludzie, którzy gdzieś, w świecie, muzycznym, gdzieś no, w świecie muzycznym funkcjonują i doskonale sobie radzą, e, musieli wpaść na siebie, jednak przekraczając, jeżeli istnieją, granice pomiędzy różnymi środowiskami. E, to musiał się pojawić e, Andrzej Cała, e, krytyk muzyczny, dziennikarz i poprosił mnie, żebym nagrała, e, żebym skontaktowała się z fajnym ziomkiem, tak to nazwał swoim ziomkiem, żebym nagrała dla niego, dla niego jakiś numer na płytę, na drugi album producencki. No i tak się stało. Spotkaliśmy się. Olek mi wysłał muzykę. Muzyka świetna. Od razu mnie poniosła. Napisałam linię melodyczną, tekst i i powstała nadzieja. I tak się spotkaliśmy. Ale co, wiedziałaś wtedy, kim jest czarny Haifi czy dopiero zaczęła się... Że... Nie, nie, nie, nie, nie ja wiedziałam. Tak? Przecież ja tam y, te swoje wątki y, hip-hopowo-rapowe, to miałam... No, wiadomo. No, ja no, nawet chcę dzisiejszą audycję zakończyć jednym z takich starszych wątków twoich, y, ale to będzie dopiero na samo zakończenie. Nawet nie po naszej rozmowie, tylko jeszcze dalej. Chcę zrobić taki medley, czarny Haifi i y, Iza Kowalewska z MAD. Nie wiem, nie wnikam, jakie są stosunki między producentami i nie chcę... Y, Dobra, dobra. No dobrze, ale teraz powiedz Olek, jak to wyglądało z twojej strony. To było tak, że puściłeś po prostu gdzieś tam e, e, wieść, że chciałbyś z jakąś świetnie śpiewającą dziewczyną spotkać się na e, nocturnach? To było tak, że miałem e, akustyczną kompozycję i czułem, że do tej kompozycji potrzebny jest charakterystyczny e, wokal e, i dobry, e, poetycki nieszablonowy tekst i Ejsa teraz i, takimi oczami słowa i, poradziłem się e, mojego wspólnika, e, z którym prowadzimy razem studio Bartka, znanego także jako DJ Deszczu Strugi. E, I on e, wymienił rozpłacę, trzy wokalistki e, i, e, i wśród nich była Iza Kowalewska i Izę znałem, bo, bo, bo znałem materiał muzykoterapii yy, i odświeżyłem sobie nagranie muzykoterapii i stwierdziłem, że, że tak, to jest ten głos i, i, i jeśli jej się spodoba muzyka i, i, i gdzieś zagryzie to też tekstowo i Iza sama pisze teksty, wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem do końca to jest szansa, że wyjdzie coś, coś świetnego. No i reszta to już historia. Spotkaliśmy się w studiu i, i nagraliśmy ten kawałek szybciutko, bo jak się okazało, co było dla mnie w ogóle rewelacyjną rzeczą. Iza ma zwyczaj nagrywać kawałki na raz, od deski do deski. Ewentualnie potem dogrywać jakieś dodatkowe głosy, ale to, to niekoniecznie. I, E, I taka no w, tak forma robią współpracy, prawdziwe wokalistki właśnie. Tak, I taka forma współpracy, e, i, i ta autentyczność w studiu, e, i, i niepowtarzalność e, chwili, która jest, jest, jest zapisana na Moment Omen komputerze. E, to to, to daje największą komputerze. frajdę zrobienia muzyki e, i, i z pracy w studiu, kiedy, kiedy to wychodzi raz. I, I w ten sposób to jest już zapisane na płycie na, na tak, wieki wieku. Dokładnie tak mówiła Krystyna Prońko, kiedy była tutaj niedawna przy okazji projektu Albo Inaczej, gdzie no, na podstawie wyjściowym, wyjściowy jest materiał hip-hopowy, kultowy, utwórny, ale muzyka napisana jest na nowo. No i wokalistka śpiewa, że właśnie na początku próbowała z producentami nagrywać tak na zasadzie ich... No i oni chcieli właśnie sklejać różne tam tutaj, to, to zdanie, to zdanie. Ona powiedziała, że nie, tak to się nie będzie nagrywało, ona nagrywa swoją metodą i właśnie ona, ta metoda polega na tym, że ona chce zaśpiewać od początku do końca, nawet jeżeli z błędem czy z czymś takim, to to właśnie... To, te, te błędy polega. są świetne. No te, te błędy co? się zapamiętuje i, e, i jest e, masa kultowych nagrań e, nie wiem, Hendrixa, nawet, gdzie, gdzie, gdzie perkusista gdzieś tam w tle pomylił, co jest wchodzi za późno yy, i, i te numery są klasykami i są znane na wieki to, nie wiem, Isaac Hayes miał taki świetny numer yy, który krąży yy, cały czas po świecie yy, z, z błędem na samym początku numeru bo perkusja rozjeżdża się z sekcją dentą i, i ewidentnie oni tego akurat nie zaplanowali ale to jest świetny i to się pamięta no myślę, że już jesteśmy już umówieni w takim razie na audycję o błędzie. Taki będzie hasło wyjściowe słowo i klucz. słowo klucz, które nam pozwoli poszperać po, myślę, różnych rejonach. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za ten występ i w ogóle super ułożył się ten cały, ta cała rozbiegówka przed festiwalem Red Bull Red Bull Music Academy We Cater Wars, Warsaw, najdłuższa nazwa na świecie, ale za to jakie świetne wideo promujące ten festiwal w sieci. Gratulacje <śmiech> dla wszystkich twórców. W każdym razie zaczęliśmy od Kirka, który prezentował swoją nieludzką wizję muzyki. Potem Mr. Crime, gdzie w ogóle wszystko było organiczne, grane na żywo, a przecież wiadomo, że to jest producent, który no, mógłby też to wszystko wypreparować w komputerze, ale były same żywe instrumenty. No i dzisiaj wy, stojąc gdzieś w tym miejscu, które ja najbardziej lubię, czyli gdzie nie ma żadnych gatunków, ograniczeń, szufladek, tylko po prostu liczy się muzyka. Bardzo wam dziękuję za tą przygodę. Dziękujemy, Dziękujemy. I do zobaczenia i do usłyszenia. Do, do usłyszenia. zobaczenia, do jak powiedziałam, nasi goście pojawią się jeszcze dzisiaj muzycznie i Czarny Haifi i Iza, ale to będzie za jakiś czas, bo teraz odpalamy naszą płytę tygodnia, a w tym tygodniu słuchamy przy cudownej i absolutnie rewelacyjnej płyty najnowszej Sufiana Stevensa. Those views. Just a ghost, you walk right through. Mm -hmm. So my cell phone spans All of No i co tu dużo mówić, właściwie co tu dopowiadać do takiego utworu jak ten. Na no, najnowszej płycie Sufiana Stevensa zatytułowanej Carrie and Lowell właściwie każda piosenka jest właśnie taka, odbierająca oddech ze słowami, które trafiają w punkt, być może przewrażliwionych takich jak ja te utwory doprowadzają wręcz do łez, ale y, niezależnie od tego, czy to jest przewrażliwienie, czy też podatność na pewne sugestie zawarte w dziele artystycznym, ta płyta naprawdę bardzo prostymi metodami doprowadza y, do wielu przeżyć, czy też może do takich prowadzić, Bardzo prosty album, zainspirowany czy też dedykowany właściwie tym ważnym wrażeniom, uczuciom, przeżyciom, jakie człowiek w swoim życiu ma. W przypadku Sufiana Stevensa, bardzo osobista płyta, Carrie and Lower imię mamy i imię ojczyma już w tytule tego albumu. Płyta teraz do wygrania, bo to jest nasza płyta tygodnia i myślę, że jeden z takich albumów, który ze względu na to, jak brzmi, jaka to jest muzyka, będzie po prostu brzmiał przez lata. Tak jak nie starzeją się przepiękne folkowe utwory I tutaj można było podawać kilka albo kilkanaście przykładów wykonawców. Tak samo te już teraz na nowej płycie Sufiana Stevens'a mają w sobie tą ponadczasowość. Nie są przypisane do naszego czasu, nawet jeżeli odwołują się do konkretnych momentów z życia samego artysty. Komu płyty dwie dwójki i siedem trójek, oddamy je w dobre ręce. Zapytałam wczoraj o ten ostatni album, który poprzedzał Carrie and Lowell wydany w 2010 roku The Age of Odds. To może dzisiaj dla odmiany zapytamy o płytę, którą Sufian Stevens zadebiutował Dwie dwójki, siedem trójek. I słuchamy oczywiście kolejnego nagrania. Ten utwór, najnowszą płytę Sufiana Stevensa zamyka. Raise your right hand Blue Bucket of Gold, nagranie, które zamyka najnowszą płytę Sufiana Stevensa. Carrie and Lower, to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Machamy i na do widzenia. Tak cały czas się zastanawiam, jak wypowiedzieć to, co wydaje mi się niezwykle proste i oczywiste przy okazji tej muzyki i jak to zrobić, aby nie używając zbyt wielu słów, nie przygłuszyć sensu. I wydaje mi się, że mogę zawrzeć to w takim zdaniu, że Sufian Stevens przyzwyczaił nas do tego, że nagrywa bardzo dobre albumy, po prostu jest utalentowanym artystą. Natomiast na tej płycie, gdzie przyszło mu się zmierzyć z bardzo osobistym tematem i to jest temat, który jest nam wszystkim dostępny i znany i wpisuje się też idealnie w Wielki Tydzień temat śmierci, tego co po niej zostanie, więc w pewnym sensie także Zmartwychwstania, uprościł maksymalnie wszystkie środki i dotarł do sedna. I to myślę powoduje, że tej płyty słucha się z taką przyjemnością. Nie ma tam żadnych barier, żadnego muru zbudowanego przez artystę. Samo sedno odarte ze zbędnych ozdobników, bo czym tu ozdabiać? tak zasadnicze wątki. Dobrze, zamykamy temat płyty tygodnia. Mam nadzieję, że ci, którzy z płytą się mieli już okazję zapoznać, potwierdzą moje słowa, a też, że będzie ona żyła swoim życiem. A Sun Came, to jest tytuł debiutanckiego albumu Sufiana Stevensa. Gratuluję tym, którzy płytę dzisiaj od nas dostają, wygrywając ją tak naprawdę. Ostatnia szansa jeszcze na to, aby od nas coś przed świętami dostać, to wejściówki na koncert, który w naszym studiu dokładnie za tydzień, 9 kwietnia o godzinie 20... O godzinie 20, uwaga, o godzinie 20, a nie o 19, ostatni z cyklu rozgrzewających przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekend w Warsaw, na naszej scenie mentalizm. I mogłabym powiedzieć duet, gdyby nie to, że wprawdzie w duecie im się świetnie pracuje, ale podczas koncertu na scenie będzie wielu gości. Na razie dokładna ich liczba jest tylko w głowie muzyków, ale to się stanie jasne już za tydzień. I jeżeli ktoś chciałby być okowoką z mentalizmem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszam. Dwie dwójki, siedem trójek rozdajemy pierwszą pulę biletów, wejściówek do naszego studia na koncert za tydzień o godzinie 20.00. Raz mentalizm, tuż przed premierą swojego drugiego oficjalnego albumu w naszym studiu. No i to będzie ich pierwszy koncert w trójkowym studiu, chociaż nie pierwszy, którego słuchaliśmy razem na antenie, bo re retransmitowaliśmy ich występ z zeszłorocznego festiwalu Open'er 2014. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na zakończenie zgodnie z obietnicą Czarny hi ze swojej pierwszej kompozytorskiej płyty, czy też producenckiej. Nagranie tytułowe, nie do powiedzenia. To był album z 2012 roku, a dwa lata później nadeszły Noktórny i Demony. A zupełnie na zakończenie Iza Kowalewska we współpracy z innym producentem, czyli z MAD. Utwór Jeszcze Jesteś Tylko. Idealnie myślę, te dwa utwory się połączą, a najnowsza płyta solowa Izy nosi tytuł Nocna Zmiana i to z niej y, dzisiaj grane były utwory podczas koncertu. Nocna na zmiana na rynku od marca tego roku. Bardzo dziękujemy, życząc jednocześnie wesołych świąt. Agnieszka Szydłowska, Bartek a audycję zrealizowała Anna Regulska. Do usłyszenia. To zaczyna się przypadkiem Patrzysz na mnie jakoś ukradkiem I nieznacznie nic nie znaczysz dla mnie Jeszcze choć mieszkamy w jednym mieście To wcale się nie znamy Przedstawiają nas znajomi wreszcie Rzucasz krótki uśmiech, a ja piję butki łyki Przez chwilę zanim usnę myślę z kimś już mógłbym być I chwilę później wpadasz na mnie w przedpokoju Twoje oczy trochę smutne chyba patrzą prosto w mojej Nic nie mówisz znów ja milczę też ale oboje Mówimy chyba chcę lecz wybacz wiesz trochę się boję I Chyba za zanim wyjdziesz rzucasz mi dobranoc i Widzę w twojej twarzy, ktoś cię wcześniej mocno zranił i Tak zanim się poznamy, domyślamy się co To drugie ma na myśli Przez ten pierwszy miesiąc i z tych niedopowiedzianych spojrzeń gestów i słów rodzi się zainteresowanie, by czas zepsuć to mógł Od nas mnie kilka lat już Tłumaczymy sobie, że dziś wszyscy żyją tak tu Myląc brak słów z całkowitym zrozumieniem Mijam cię zazwyczaj w drzwiach, chyba patrzysz prosto w ziemię Chowasz głowę w piach, strach przed porzuceniem Mówisz coś, że to nie tak, że tobie brak jest czegoś, czego nie wiem Rozmawiamy rzadziej częściej to milczenie Wreszcie krzyczysz coś o niczym, co naprawdę ma znaczenie o. Wracasz z pracy późno, ja znów muszę wyjść i rzucasz luźno No to trudno, co to znaczy, to wiesz tylko ty I Przykro mi, że znów się mijam z tobą, dziś ty wyszłaś Przypominam sobie, jak lubiłem się ciebie domyślać ta igra chyba znikła, magia prysła dzisiaj Boję się zapytać, co to znaczy, gdy oddychasz I odpyta nas nas nawzajem dziś to samo, co nas przyciągało I to było za mało uh. Kolejna próba, którą to ktoś sumie A w naszym przypadku jednej rzeczy nie rozumiem Te same myśli ale i z, z, zawsze, kiedy chcesz się związać z kimś, postęp przypada ja Bliżej, rad dalej, za dużo przewrotanej Jak brodę do w progie spojrzenia, nikt nie jest tak biały ja Kajty, dopiero pobierzmy dziś to w proste słowa Mustały to by uniknąć rozczarowań Watch me, Ale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 Pilok, Dziki bez Nigdy się nie bałem, myślał Tolek Strach to było obce mu uczucie Jeśli się bał, to o kogoś O Martę, bliźniaki, rodziców A teraz coraz częściej ogarniał go strach Jakiś dziwny stan, którego nie potrafił sobie wytłumaczyć Strzęsły mu się ręce a raczej ta jedna, znajdował się w stanie dygotu jak na kacu, choć popijanie to też raczej dawne dzieje. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. Plątał się z kąta w kąt, z miejsca na miejsce. Nosiło go po bielanach, jak przysłowiowego ducha, który nie może zaznać spokoju. Odkąd Remek zmarł, a Zenek wyjechał w dalekie kraje, nie mógł wysiedzieć w domu. Marta chyba rozumiała jego zachowanie. Zamknęła się w sobie, sama ze swymi myślami. Przed jego ławką z widokiem na pałac wybudowano kolejny apartamentowiec. Pojawili się nowi ludzie, nie znał ich. Oni nie znali jego, ale i nie byli jakoś ciekawi bliźnich. Spoglądali na czubki swoich modnych butów kupionych za ciężko zarobione pieniądze. Próżno się było od nich spodziewać swojskiego Cześć, jak leci, co słychać brachu. Nic tu po mnie, powiedział sam do siebie któregoś dnia i odszedł. Zapuszczał się coraz dalej z Wawrzyszewa, szukał miejsca, skąd mógłby spojrzeć na pałac tak, żeby przynajmniej wtedy, gdy przypłynie dawny gniew, pozłorzeczyć mu, siarczyście powygrażać. Choć w myślach wiedział, że to nikogo nie obchodzi, że został sam. A może w tej samotności chciał odczarować los, który mu się przydarzył, miotał się sam z sobą. W trakcie długich spacerów po Bielanach i Chomiczówce często spoglądał w stronę radiowa, terenu nazwanego tak przed wojną od sekretnej transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej, na którym przez lata po wojnie Warszawa usypała wielką hałdę śmieci. Mówiono o niej górka śmieciowa. Ciekawiło go tamto miejsce. Znał je z filmu Kieślowskiego, ze sceny, w której fryzjera odnajdują na samym szczycie Śmiecianego Królestwa Śnieżna zadymka czarne ptaszyska. Śmieszny gość o wystraszonej twarzy wyswobadza się z kufra, którym potajemnie reemigrował z Francji do Polski. W końcu staje na równe nogi. Patrzy, na przed nim miasto. Nie takie piękne jak z hollywoodzkiego snu, ale swoje. Wejście na górkę śmieciową, zwłaszcza od strony, gdzie nie sięga wzrok wartowników, nie było łatwe. Tam nie ma trawersowej drogi, którą poruszają się maszyny spiętrzające zwały śmieci zwożone z całej Warszawy. Wspinał się pod górę po prawie pionowej skarpie zarośniętej kłującym zielskiem, ostem, pokrzywami, tarniną i czarnym bzem, który takie miejsca upatrywał sobie do życia. Tolek dobrze znał jego pokaźne krzewy. Wiosną szybko zielone, w czerwcu i lipcu zakwitające wielkimi białymi kwiatami, w sierpniu pokryte czarnymi owocami o cierpkim smaku. Rosły także na szlakach jego grochowskich wędrówek, na Koziej Górce i Wolszynce. Rosły na brudnie, magiczne krzaczyska, odstraszające szczury, muchy i wszelkie stwory łakome na padlinę. Czarny bez, mityczny symbol zdrowia i śmierci. Nie wiadomo, czemu lepiej służy. W końcu dotarł na szczyt, wdarł się tam po raz pierwszy. Stanął na wysokości 144 metrów nad poziomem morza. Odetchnął. Poczuł podmuch świeższego jakby powietrza. Roztaczał się stąd jedyny w swoim rodzaju widok. Panorama Warszawy widzianej od strony zachodu. Idealnie oświetlona światłem zachodzącego nad Kampinosem słońca. Przed sobą miał zielony pas lotniska na Bemowie. Dalej kępę drzew na Powązkach. Jeszcze dalej stare i nowe domy. Bielały osiedla, dzieleniły się parki. Po ulicach moknęły szybkie auta. Spacerowali ludzie. Uwijały się stada wkręconych w swe światy zblazowanych hipsterów, zestresowanych lemmingów i dzielnych słoików. Po bokach kręciły się grupki ziomali. Po środku tego landschaftu po staremu pysznił się pałac kultury. Wokół niego nieśmiało wyrastał warszawski Manhattan. Kilkanaście wysokościowców, a wśród nich rodzina poczciwych, zwichrowanych pterobudasów. Megaścianowców śliskich, kąta gigantów sześciennych i złamasów pentagennych. Rodziło się nowe otoczenie stalinowskiego dinozaura. Patrząc na ten jedyny widok, naprawdę mało komu znany, Tolek pomyślał. Polubię to miejsce. Będę tu przychodził. we mgle czasu. Jurek stał obok zepsutego auta. Coś czknęło i maszyna odmówiła posłuszeństwa. Awaria nastąpiła jakieś 100 km od stolicy, gdzieś na mazowieckim asfalcie. Komórka też odmawiała współpracy. Najpierw wykazywała brak zasięgu, a potem padła. Stanął jak za dawnych lat i dając znaki ręką próbował złapać Coś jadącego w kierunku pierwszej miejscowości Gdzie mógłby znaleźć warsztat Machał ręką niczym semafor Robił przyjazne miny Wydawało mu się, że prezentuje się bezpiecznie Taniec trwał z godzinę Nikt się nie zatrzymał W końcu zrezygnowany dał za wygraną Zepchnął samochód na polną dróżkę Kończącą się bezkształtnymi krzakami I zaklął Te ich fejsy i komputery Dawniej by z pychu zapalił Czuł, że zaczyna mu doskwierać zimno. Pomyślał, że dawniej woził śpiwór w bagażniku. Kiedy to było? ze 30 lat temu. Spało się byle gdzie. Zaczął wędrówkę wstecz. Z trudem natrafiał na obrazy. Raczej było tam mglisto. Po chwili szperania w mózgu musiał się poddać. Zgubiłem się we mgle czasu. Stwierdził zaskoczony. Matura, kanapki i tematy na tablicy. Ale potem właśnie mgła. Im bardziej usiłował się przesunąć do dnia wczorajszego, tym mgła stawała się gęstsza, wręcz nieprzenikalna. Czas, potwór bezzębny, kąsa bezboleśnie. Boli dopiero potem, kiedy patrzysz wstecz i nie widzisz nic. Jest mgła jak mleko, które wcale nie kojarzy się z bezpieczeństwem i mlekiem matki. Za jej ścianą tkwi strach. Miarowy dygot, odsetek pytań biorących się z permanentnego braku, dobrej odpowiedzi na pytanie, jak będzie dalej. Sam moment przejścia przez granicę, za którą zaczyna się jazda w drugą stronę, nie boli, czuję się świetnie, nic mi nie dolega. Jak na swój wiek, jestem w dobrej formie. Znajomi mówią, znakomicie wyglądasz, jak ty to robisz, że ci lat bywa. No cóż, kiwasz głową, uśmiechasz się, twoja twarz mówi, jest super, bo ci jest inaczej. Komunikacja między półkulami nie jest już tak lekka i radosna. Zwoje w środku tracą wydajność. Coś bezboleśnie zgrzyta, a coś innego trzeszczy. Boli czas stracony, bez przydziału i bezpowrotnie pozostawiony za sobą. W końcu usnął. Zwinięty w kłębek Pokryty marynarką Przeleżał do rana na tylnej kanapie auta Kiedy się obudził Był jesienny poranek Opadała mgła Z bezładu wyłonił się samotny krzak Wyglądał na przydrożny dziki bez Czarne owoce stawały się Coraz wyraźniej widoczne Granatowiły się Na zielono-brunatnej plamie jesiennych liści Nieśmiałe promienie Wczesnego słońca Przeszywały mgłę Osuszały poranną rosę, dodając owocom powodnego blasku. Ciemne grona pyszniły się w całej okazałości. Sławomir Rogowski, widok z dachu, czytał Marek Bukowski. Muzyka z epoki oraz teatralna i filmowa Jana Duszyńskiego. Konsultacja muzyczna Chirek Wrona. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Mateusz Patyk, Janusz Deblessem.